Witam w Konglomeracie Podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu Szymon szymasz chyba największy fan Godzilli i Konga w Konglo. I dziś zapraszam Was na omówienie komiksu Liga Sprawiedliwości kontra Godzilla kontra Kong. Rok temu omawiając film, ostatnie dwa filmy z franczyzy od Legendary mówiłem, że trochę mnie korci, żeby wejść w komiksy tam wprawdzie trochę ich kupiłem, ale jakoś do tej pory się nie mogłem zebrać, żeby je przeczytać, za wiele innych zaległości, no ale teraz Egmont wypuścił ten dziwaczny crossover i stwierdziłem, że dam mu szansę, tak po prostu z ciekawości, żeby zobaczyć z czym to się je. Jest to wydanie zbiorcze, to co wyszło w Polsce, siedmiu zeszytów z lat 2023-2024, tak jak powiedziałem, crossover, DC Comics i Legendary Comics, comics. Ukazały się w ramach klubu świata Komiksu. nakładam wydawnictwa Egmont. Został wydany w twardej oprawie, liczy sobie 264 strony, w tym bodajże 33 strony dodatkowych alternatywnych okładek. Szkoda, że nie ma żadnych innych dodatków, to są tylko i wyłącznie okładki, no ale to i tak jest kawał porządnej galerii. No jest to oczywiście format 17x26, taki standardzik. Stenarzystą jest Brian Bucelato, znany chociażby z Injustice, Bogowie pośród nas, czy tam, nie wiem, Flasha, Batman, Detective Comics, a ilustratorem jest głównie Christian Duce, czyli rysownik Supermana, Action Comics, Batmana, Detective Comics i *Flasha* między innymi. No i zacznę od tego, że to jest crossover i w związku z tym ja miałem trochę mieszane uczucia, bo... To jest specyficzne zjawisko w popkulturze i jako dzieciak strasznie mnie ono jarało. Znaczy, gdy byłem dzieciakiem, to strasznie się tym wszystkim jarałem, gdy widziałem jakiekolwiek crossovery, ale wraz z wiekiem zauważyłem różne problemy takich inicjatyw. Doceniam crossovery w kryminalnych serialach, w proceduralach, nie wiem, w jakimś tam CSI, czy w niemieckich Tatortach, ale te wszystkie, właśnie chociażby komiksy typu Alien vs Predator vs Terminator vs Martwe Zło vs Darkness vs Skibidi Toilet versus coś tam, no to różnie z tym bywa. Ja dawno takich rzeczy nie czytałem, ale kilka lat temu trochę się od nich odbiłem. Mam wrażenie w mojej głowie, nie? To jest taki koncept głupiutkiej rozrywki, gdzie trudno jest oddać sprawiedliwość wszystkim bohaterom czy uniwersom, które goszczą w danym komiksie i zakładam, że można to zrobić dobrze, ale sam, jak wspomniałem kilka razy, odbiłem się od tej formuły, więc sięgając po ten komiks, po Ligę Sprawiedliwości kontra Godzilla kontra Konga, no to miałem pewne obawy. Z drugiej jednak strony ja wciągnąłem się w to filmowe Monsterverse i autentycznie ciekawiło mnie, jak wypadnie zalanie świata DC tytanami. I też ja sobie nie zdawałem sprawy z tego, jaki boom na Godzilla w komiksie przeżywa teraz zagranica, o czym może więcej pod koniec tego podcastu. Ja pamiętałem, że kiedyś były te krosy Godzilli i świata Marvela, no ale to było kilkadziesiąt lat temu, więc ciekawiło mnie, jak wypadnie debiut MonsterVerse w DC. No i też zastanawiałem się, czy fabuła będzie słaba, ale jeżeli nawet, no to czy poziom akcji i widowiskowości mi to wszystko zrekompensuje? No i już mogę powiedzieć, że tak. Na szczęście się udało. Ale po kolei. Fabularnie sytuacja prezentuje się następująco. Otóż Lex Luthor zbiera gromadkę złoczyńców, by włamać się do skarbca Supermana i wykraść pewne artefakty, które pozwolą pokonać Lirę Sprawiedliwości. Niestety jeden ze złoczyńców uruchamia alarma, następnie nie do końca świadomie przenosi naszą gromadkę do świata Monsterverse, a ostatecznie już bardziej świadomie teleportuje Tytany do świata DC. No i zaczyna się katastrofa. W ten sposób w Metropolis pojawia się Godzilla, w Central City grasuje Scylla, na te miski, że zniszczenie sieje Behemoth, w Gotham zaś lata sobie Kamazoc czyli ten wieczny nietoperz. Wokół Atlantydy pływa Tiamat, co sugeruje, że akcja, toczy się, akcja tego komiksu toczy się przed wydarzeniami z filmu Godzilla i Kong Nowe Imperium. No i jeszcze jakimś cudem przeteleportowała się cała wyspa Czaszki, a na niej Kong oraz e, Czaszkołazy, te crawlery i te jednorożce, które na Wikipedii Godzilli nie mają swojej nazwy, ale one przypominają trochę rinozaurusy więc może to ten sam gatunek. No właśnie te stwory toczą ze sobą walkę. Jak słyszycie akcja ma rozgrywać się równolegle w wielu różnych miejscach. Oczywiście w którymś momencie wszyscy zbiorą się na jednym polu bitwy, no ale początkowo dzielimy się na różne lokacje. No i mówię dzielimy się, bo także Liga Sprawiedliwości musi się podzielić i wezwać posiłki. Dzięki temu na kartach komiksu widzimy nie tylko Wonder Woman, Supergirl, Louis, Batmana, Supka, Flesha, Shazama, Cyborga, Green Lanterna, Green Arrowa i Aquamana, ale także całą masę innych postaci, a już ile wymieniłem, tak? Innych postaci pokroju, nie wiem, Hulk Girl, Power Girl, Plastic Mana, Black Canary, Red Hooda, Batgirl, Beast Boya i tak dalej, itp. itd., po stronie Złoczyńców zresztą też y, mamy całą Plejadę Gwiazd. Oczywiście pojawi się cała gama reprezentantów Legionu, Zagłady i Spółki. Luthor, Cheetah, Giganta czy Giganta, Sinestro, Czarnamanta, Toyman, Grot, Kapitan Hood, ale też chociażby Pingwin, Clayface, Deathstroke, Parasite, Trickster, Menbat i wielu, wielu, wielu, wielu wielu innych złoli. Postaci jest tutaj zatrzęsienie, jeżeli chodzi o Uniwersum DC. Więc każdy fan DC raczej będzie zadowolony, bo pewnie przynajmniej kilkoro protagonistów, których lubi, się tutaj pojawia. Jeżeli chodzi o Monsterverse, no to są te główne potwory, Tytany, które wymieniłem przed chwilą. Mamy więc, jak możecie się domyślać, całą masę scen grupowych grupowych starć superbohaterów, super złoczyńców i Tytanów z Monsterverse. I samo to może już stanowić wartość dla fanów, to jednego, czy drugiego uniwersum. Ale Brian Buczelato na tym nie poprzestał. Doprowadził do tych różnych starć w różnych miejscówkach, ale uznał, że to za mało, że od pewnego momentu trzeba przeskoczyć rekina, właściwie trzeba zacząć przeskakiwać rekina kilkukrotnie raz za razem, i wprowadzać absurdalne zwroty akcji. I o dziwo, wyszło to komiksowi na dobre. W pierwszej chwili może się wydawać, że. Właśnie chodzi tylko o to takie rozwodnienie, fabuły, jakieś absurdy, które mają nas doprowadzić do jakiegokolwiek tam finału, ale okazuje się, że w tym szaleństwie jest metoda. Czytelnik zapewne będzie strzelał face palmy, wybuchał śmiechem, powtarzał pod nosem, no to są jakieś jaja, co tutaj się dzieje, tak? Ale jednocześnie będzie się raczej dobrze bawił. Fabuła zawiera kilka niepotrzebnych głupot, ale to świadome kumulowanie odjechanych akcji w ostatnich dwóch, trzech zeszytach naprawdę daje całkiem snośny efekt. Świeżo po lekturze tak naprawdę nie do końca pamiętałem, od czego się to wszystko zaczęło, tak? co zapoczątkowało ten cały Galimatias, ale kilka klatek, kilka kadrów z tej drugiej połowy pamiętałem doskonale i to nie tylko dlatego, że miałem je w miarę na świeżo, bo pamiętam je teraz też kilka dni po lekturze i myślę, że zapamiętam je na długo, dlatego że są głupie, ale też śmieszne i widowiskowe. Tak? To jest taki dobrze zrobiony, świadomy kamp. Jeżeli planujecie ten komiks przeczytać w najbliższej przyszłości, no to ja po prostu życzę wam udanej zabawy. Jeżeli na tym etapie czujecie się zachęceni, no to myślę, że, że lektura da wam trochę frajdy. A jeżeli nie, no to ja teraz doprecyzuję, co mam na myśli, więc uwaga, spoilery. Tak? Opowiem o kilku tych właśnie dziwacznych zwrotach akcji. Otóż w pobliżu Atlantydy na przykład pojawia się, jak już wspomniałem, Tiamat tam gdzie Tiamat, tam i ostatecznie zjawi się Godzilla. Dochodzi do walki tytanów, ich starcie zagraża kopulę miasta, więc co robi Aquaman? Wypuszcza Krakena. Dosłownie tam pada to Release the Kraken. I po chwili mamy trzy gigantyczne bestie tłukące się obok Atlantydy. To nie ma żadnego sensu, nie? Ale wygląda niesamowicie i no człowiek się gdzieś tam uśmiecha pod nosem patrząc na to. W międzyczasie Grot i Miasto Goryli oddają hołd Kongowi i przejmują kontrolę nad Supergirl. Do akcji wkracza Liga Asasynów, która kradnie z wyspy Czaszki czaszkę Mega School Crawlera, i potem Razal Ghul wrzuca ją do jamy Łazarza, by wskrzesić właśnie kolejnego Tytana i by ten mógł dołączyć do walki. Prawie wszystkie potwory ostatecznie zbierają się w jednym miejscu. Mamy Godzille, Tiamat, Scylle, Behemota, Konga, Czaszkołazy i tego mega Czaszkołaza. Wszystkie w jednym miejscu, ale mało tego. No bo to już brzmi absurdalnie, nie? Ale w międzyczasie jeszcze Lex Luthor buduje Mecha Godzille. No bo czemu? Nie ma plany właśnie z tego alternatywnego wymiaru, w którym się przez moment z Legionem Zagłady znalazł. Batman tworzy swojego własnego Batmecha razem z cyborgiem. I to jest Batmech wielkości Godzilli, Mecha Godzilli. Zielone latarnie generują swojego robota. Samolot Nightwinga zamienia się w Gandama, więc oprócz tych wszystkich tytanów mamy trzy gigantyczne mechy i jednego trochę mniejszego. Roboty jednak średnio się sprawdzają, więc jeszcze chyba Beastman ewoluuje w Konga, albo to też zielone latarnie tworzą ostatecznie Konga. Znaczy pojawia się drugi Kong, no a że to się jeszcze nie sprawdza to jeszcze za mało, no to latarnie dają pierścień oryginalnemu Kongowi i ten generuje sobie topór bitewny. No po prostu wiecie, przerzucacie strony i co strony? Właśnie Space Palm, ale i no uśmiechacie się pod nosem, śmiejecie się troszkę. I czytacie dalej, chcecie wiedzieć, co jeszcze scenarzysta wymyśli. Niektóre ilustracje wyglądają naprawdę epicko, na innych trochę siada perspektywa i skala, mniejsze kadry i tło czasami przypominają bardziej szkice niż gotowe ilustracje. W gruncie rzeczy styl głównego rysownika jest po prostu bardzo współczesny, mainstreamowy i taki nie wiem, wygładzony. Wiecie, mamy starcie tytanów i wielkich robotów w mieście, więc totalne zniszczenie. Wszędzie powinien się unosić pył, kurz i tak dalej, ale tak naprawdę jest dosyć sterylnie. W sumie też nie ma za bardzo, nie, nie, nie czuć, nie widać jakiegoś popłochu e, otoczenia, tak nie ma uciekających ludzi i tak dalej za bardzo. Na ogół widzimy potwora na tle opuszczonej architektury, no i kilkoro super bohaterów obok. No i to jest trochę nienaturalne, trochę zbyt sterylne, ale... Zabawy to nie psuje. tak? Na potrzeby tej historii to wystarcza. tak? Co do zasady, te główne kadry wyglądają raczej dobrze, czasami wręcz bardzo dobrze. Jest zbyt czysto, zbyt sterylnie, ale widowiskowo. Na cało czy dwustronicowych ilustracjach skala jest raczej zachowana. Coś się dzieje na każdym z tych kadrów. Czytelnik ma banana na twarzy. To wszystko jest dynamiczne i jest OK. Tak może zostać. Tak więcej tutaj w sumie jednak nie potrzeba. I tak naprawdę fabularnie, no wiadomo, to jest miałkie, tak? Ta fabuła jest pretekstem do po prostu starcia tych wszystkich bohaterów, antybohaterów i tytanów, ale no mimo wszystko coś tam w tej fabule się dzieje i boli mnie jedna rzecz, mianowicie fejkowa śmierć Supermana, który chyba jeszcze w, już w pierwszym zaszycie został usmażony przez Godzilla i sam ten motyw jest ciekawy, no bo komiks mówi nam, że Godzilla jest przecież tą siłą natury, która chroni jakiegoś takiego naturalnego porządku. No i w związku z tym zaatakowała super człowieka, nad człowieka, no bo on nie pasuje do tego naturalnego porządku rzeczy. nie, Więc Godzilla reaguje i samo to jest spoko. tak? Godzilla w swoim świecie nie ma super ludzi, przeniosła się tutaj. Nie rozumie, kim są, czym są superludzie, no ale zakłócają porządek, strzał z atomowego oddechu <grym> i po sprawie. Ale ten koncept w ogóle nie jest wykorzystany dalej, mimo że on mnie mega ciekawił, gdy się pojawił. Nie wiemy, czemu to działa tylko na Supermana, a nie na innych i tak naprawdę czemu Godzilla musiała go od razu zabić, a nie po prostu atakować tak, żeby Superman musiał nie wiem, jakoś uciec czy coś sensu to nie ma żadnego. Jeszcze komiks nam mówi, że Superman umarł. Jakiś czas później nam mówi, że no nie umarł do końca, ale umiera i to jest kwestia czasu, bo się nie regeneruje, no i no umrze na pewno. A potem nagle mamy kadr, w którym się okazuje, że on wstał z kapsuły, wyszedł i poszedł sobie. <śmiech> I nikt nawet nie zauważył tego, nie? Ożył z sekundy na sekundę, bo tak, tak jak mówię, sensu to nie ma żadnego. Emocji też w sumie za bardzo nie generuje sam ten wątek, no bo tam się dzieje wiele innych ciekawych rzeczy. Wiadomo, bohaterom innym jest smutno, że Superman nie żyje, albo zaraz umrze, albo coś tam, ale w sumie dalej pioram się po pyskach, z kim popadnie i tyle świat się, może nie świat się rozwala, no ale na całym świecie toczą się te bitwy i i to nas interesuje, a nie to, że Superman umarł, ale zabili go i uciekł i tak dalej, to nie ma tutaj żadnego sensu. No dobra, ale to jest jedna taka rzecz, która mi mocniej przeszkadzała, poza tym ten komiks wchłonąłem z nieukrywaną przyjemnością, to była taka popkulturowa pizza i to tłusta pizza, słona pizza, nie wiem, cztery sery z porcją sosu czosnkowego, tłuste, słone, niezdrowe, ale od czasu do czasu może sprawić przyjemność, może posmakować i tak było z tym komiksem. Tak, On nie jest zbyt oryginalny. Abstrahując od tego, że taki crossover w DC akurat z Monsterverse jest czymś nowym, no to tak, ta historia sama w sobie nie jest jakoś wybitna, nie ona jest epicka w skali tych starć i w ogóle, no bo kaiju mamy i tyle, ale tak poza tym, no takie pitu-pitu, to też nie jest niestety żadne elsewhere ani nic takiego, więc wiemy, że tutaj status quo musi zostać przywrócone na koniec, więc nawet właśnie, to też jest kolejny problem z tą śmiercią, nie? że my wiemy, że ona musi zostać odkręcona, więc to takie udawanie, że o, dzieje się coś ważnego dla świata przedstawionego DC jest głupie zwyczajnie, ale Abstrahując od tego, to, to jest dalej przyjemne. I jako rozrywkową historię dla fanów MonsterVerse i lub DC, pewnie bardziej DC, no bo tutaj jednak, wiecie, mamy trochę tych tytanów, ale nie pojawiają się żadne inne postacie ze świata. I właśnie mówię cały czas MonsterVerse i w domyśle, znaczy no, to jest chyba jest jasne, ale w razie czego to powiem na głos, chodzi o filmy od Legendary, tak? No bo są też te komiksy z potworami z Kaiju jeszcze z czasów wytwórni Toho. Tutaj chodzi z tych, o te nowe produkcje, tylko Tytany zostały przeniesione. Tak, żadne inne wątki się tutaj nie pojawiają. Nowy Spaczaszki jako przestrzeń też została przeniesiona, ale nie ma żadnych protagonistów ludzkich. Monach tylko występuje jako dokumentacja. Monarch i tyle, tak? No ale mnie to wystarcza, tak? Fani Disney, tak jak mówię, ja nie jestem jakimś psychowanym DC. Części postaci nawet nie rozpoznałem. Musiałem gdzieś tam potem posprawdzać, kto jest kim na potrzeby właśnie tego podcastu. Ale spoko, tak? Myślę, że fani DC na pewno będą zadowoleni. Tę myśl chciałem skończyć. A to, co mi zostanie w pamięci, to chociażby Kong z emblematem latarni, no i z zielonym bergłem w dłoni, tak? Z tym toporem bojowym, bitewnym. To się zapisało w moim serduszku i w mojej pamięci było niesamowite. Wow. No i na zakończenie, no bo jak słyszycie o komiksie powiedziałem już wszystko, ale wspomnę, że w 2025 roku, czyli w bieżącym roku zaczęto wydawać sequel. Dosłownie. Justice League vs. Godzilla vs. Kong 2. Tak? Liga Sprawiedliwości kontra Godzilla kontra Kong 2. Dotychczas ukazały się trzy albo cztery zeszyty z siedmiu planowanych. Na okładkach widzimy m.in. Motrę, Królagidorę, Rodana i gigantycznego Killer kroka. Fajnie, że poszerzono tutaj grupę tytanów. Ja pobieżnie tylko przejrzałem te trzy pierwsze zeszyty. Wygląda to bardzo mocno na powtórkę z rozrywki z tego pierwszego tomu. Czy ktoś tego potrzebuje? Pewnie nie. Ale czy po polskiej premierze sięknę po tą zbiorczy i będę liczył na solidną dawkę rozrywki? Jasna sprawa. Naprawdę to było na tyle pozytywne zaskoczenie, że ten sequel, jeżeli u nas wyjdzie, to pewnie też sobie sprawię. Jeżeli nie, to może gdzieś cyfrowo po angielsku kupię na jakieś promce. No nie jest to ambitne. Ale taka pizza raz na jakiś czas jest spoko. I swoją drogą, Godzia stocho także wróciła, tylko ona akurat występowała w Marvelu i teraz wróciła do Marvela. W tym roku, od marca do lipca, wydawany był event Godzilla vs. Marvel, a dwa tygodnie później, czyli z mojej perspektywy niecały miesiąc temu, rozpoczęto wydawanie pięciozeszytowej miniserii Godzilla Destroys the Marvel Universe. I tak zacząłem przeglądać w ogóle komiksy z Godzillą z ostatniego roku i między innymi też jest wydawane dalej crossover z Power Rangers i jest jeszcze seria Godzilla vs. Ameryka. No dzieje się, no i kilka innych jeszcze komiksów wychodzi. Widzę, że Godzilla w komiksie jest na topie. Fascynuje mnie to, ale spoko, szanuję, rozumiem. Jakby to było wydawane u nas, no to pewnie też bym wszystko zbierał i gdzieś tam sobie powolutku nadrabiał. I to tyle ode mnie na dziś. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Ciepło jak Oddech I do usłyszenia następnym razem. Cześć! It's over. Nothing is over. Nothing.